12 minut po godzinie 22 słuchacie alternatywnego kulturatora na antenie radiosfera, czyli audycji Alt Culture, która niestety dobiega końca. Bardzo szybko nam zleciała ta nasza pierwsza audycja. Jestem wzruszona. Ja też. Jestem dumna przede wszystkim z nas. No i cóż, moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami. Jeżeli spodobał Wam się Alt Culture, czyli alternatywny kulturator, to przypominamy Wam, że w każdy poniedziałek o 21.15 słyszymy się właśnie na antenie Radia Korzystając z okazji, że kończymy program, chciałybyśmy bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczy i od razu mówimy, że wprowadzamy tradycję. Wprowadzamy tradycję, jeżeli słuchacie nas i jeżeli chcecie zostać pozdrowieni przez nas na antenie, to piszcie. Dajcie nam znać, że nas słuchacie. Myślę, że powstanie fanpage, bo jeszcze go nie ma, ale będzie. A nawet jeżeli nie, to wiadomo, Instagram, tam Tumblery, Twittery, no może nie, ale... Facebook. Facebook Messenger, cokolwiek, SMS. Wystarczy, że nam napiszecie. Słuchamy, jest super. No i będziemy Was pozdrawiać. Dzisiaj pozdrawiamy dwie osoby. Dwie osoby. No i ja z tego miejsca chciałabym pozdrowić naszą najmłodszą słuchaczkę, która mimo tak późnej pory i mimo tego, że jutro trzeba wstać do szkoły słucha nas, słucha nas dzielnie i nam kibicuje. Pozdrawiamy Łucję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja pozdrawiam mojego wspaniałego współlokatora, czyli Olka Dudziaka, który nie jest teraz w mieszkaniu i nie słucha nas tam, tylko słucha nas tutaj, w redakcji. A do tego jeszcze... Stworzył nam przepiękne logo, które możecie zobaczyć na stronie Radiosfera na tak, Facebooku. Tak, na fanpage'u Radiosfera, bo tam rzucałyśmy nasz pierwszy postrze, jest debiut. No i cóż, nasz debiut za nami. Tak jak mówiłam, wracamy za tydzień o 21.15. Słyszymy się na antenie Radiosfera. Przy mikrofonach były z Wami Paulina Jaskulska i na koniec zostawiamy Was z DXX i z utworem Islands i mówimy Wam do, do usłyszenia.